Słuchacie Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Alka Tarkowskiego, które odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Copy Camp, organizowanej 26 listopada 2012 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Alek Tarkowski, socjolog, dyrektor Centrum Cyfrowego, współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradio. Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze chcę, yy, przekonnie dodać działacz wokół na rzecz legalnej kultury, choć przyznam, że w życiu tego, co robię, bym tak nie nazwał, ale tym się od lat zajmuję. Yy, jestem socjologiem, jestem też działaczem na rzeczek forum który zbiorcą i otwarte modele. I chciałbym mówić o badaniach, które prowadzimy co z wynika. My w tym roku w Centrum Cyfrobie stawiamy sobie pytanie, co nas uwiera w prawie autorskim. Czasem odpowiadamy na nie na wesoło, publikując kulturowe pocztówki. Czasem przyglądamy się bibliotekarzom i co im przeszkadza. Dziś chciałbym mówić o rzeczach poważnych. Chciałbym pokazać, jak prawo autorskie uwiera nas jako społeczeństwo. Nie chcę mówić tylko o kulturze, o twórcach. Chcę mówić o więziach społecznych, o zaufaniu i o tym, jakie kłopoty prawo powoduje dla tych zjawisk chciałem zabić od mało znanej ostatniej książki Jacka Póronia, którą napisał tuż przed śmiercią i w której okazał się, co to jest zaskakujące myślicie na temat nowych technologii, z czego nie był znany. I w tej książce on stwierdza, że yy, rewolucja informatyczna jest przewrotem kulturowym, że w sytuacji szybkiej zmiany technologicznej kultura nie nadąża za tą zmianą. i Zaczynamy być, że tak powiem, regulowani przez technologię, a kultura przestaje nam tłumaczyć, jak żyć. I w takiej sytuacji stajemy się bezradni. Jest to sytuacja, zdaniem stanu dzikości. Stanu dzikości, bo nie mamy jeszcze nowej kultury, na miarę nowej epoki. I dalej ten moment, jeszcze trzeci element jego chciałem pominąć, bo wydał mi się taki zbyt skliwy, ale Nina paleń wspomniała o miłości. Więc Kuroń na koniec mówi, jakie jest rozwiązanie. Trzeba wspólnie tworzyć świat miłości. I myślę, że to trochę równolotnie jest wyzwanie, przed którym stoimy. Pierwsze badanie, które dużo zrobiliśmy w Centrum Cyturum, to i kultury, mam nadzieję, że Państwo o i słyszeli. Była to próba przez nas zapewnienia tzw. ewidencji dowodów dla polityki publicznej, która naszym zdaniem odnośnie prawa autorskiego cierpi na brak tych dowodów, a bardzo tych dowodów potrzebujemy. Nasze nowe badanie roboczo nazywane prawa autorskie w wyobraźni zbiorowej próbuje pokazać perspektywę użytkowników jeszcze bardziej, pokazać jak oni rozumieją prawa autorskie, jakie postrzegają, jakie są ich podstawy i praktyki. Jest to badanie pokusowe, badaliśmy studentów i uczniów, bibliotekarzy i nauczycieli, wykładowców akademickich i pracowników punktów ksego, bo w Jaki jest nasz podstawowy wniosek, że to co się dzieje z dostępem do prawa autorskiego bardzo dobrze opisuje pojęcia anomii, czyli kompletnej niepewności co do wartości, sytuacji w której jest brak norm wyznaczających kierunek działań, no, ten stan dzikości. Jacka Buronia. A skąd on się bierze? Ze zderzenia systemu prawa i jego nieznajomości, oraz ze zderzenia wartości analogowych i cyfrowych praktyk. Tak jeden cy cytat. Coś jest niby dostępne, ale niedostępne, legalne, ale nielegalne. Badani mówili na przykład, no niby nie wolno kopiować, ale są kopiarki w bibliotekach. Niby nie wolno wykorzystywać fragmentów filmów w remixach, ale przecież na YouTube jest ich pełno. koniec końców nie wiedzą zupełnie, na czym stoją. Drugie zjawisko, które się pojawia i też dobrze udokumentowane w teorii socjologicznej to jest panika moralna. Są to nagłe niepokoje spowodowane postrzeganym zagrożeniem porządku społecznego. Takie klasyczne paniki moralne dotyczyły na przykład muzyki logendronowej. I dlaczego możemy tu mówić o panice moralnej? No chyba możemy, gdy pojawiły się takie przykłady jak ostatnio opisane przez Piotra Baglowskiego, że Biblioteka Główna Politechniki, Śląskiej, poważnej instytucji, stwierdzi, że niedługo zakaże kopiowania y, polskich norm, gdyż Polski Komitet Normalizacyjny przysłał pismo, że nas nas chomikuj ksego lub skan z pieczątków biblioteki, sugerując, że biblioteka jest tutaj w z karalnego i Wystarcza to, żeby już zrobić czynnik w na tej bibliotece. Czyli dochodzimy do sytuacji, to nie jest nieznajomość prawa, nieświadomość prawa, tylko nadświadomość prawa. Boimy się nawet legalnych działań, w naszym badaniu liczne przykłady, szczególnie nauczycieli, którzy na przykład uważają, że nie mogą w szkole pokazywać filmu. I z tej perspektywy no, coś się we mnie na przykład trochę gotuje, gdy widzę w prezentacji kilka grony zapiszonych pełne prawa zastrzeżone i o ja tym nauczycielom i uczniom do głowy, że tutaj jest pełnia praw zastrzeżonych, gdy tymczasem powinien mówić znajdujecie się w sytuacji edukacyjnej. Są wyjątki, które Was chronią i korzystając z tych wyjątków możecie kopiować moją prezentację do celów edukacyjnych. Będę jeszcze trochę mówił o takiej dezinformacji, która wydaje mi się bardzo kłopotliwa. Co się dalej okazało w tym badaniu, że właściwie ludzie nie wychodzą... Słucham. No, z tego nie sugerował. poza hasło wszelkie prawa zastrzeżone uchamiał sobie w głowach jakichś takich wewnętrznych cenzorów. I to mi się wydaje bardzo trudne. Wydaje mi się, że musimy do tego dodać dozwolonego życia. Musimy mówić ludziom prawa zastrzeżone to wszelkie prawa zastrzeżone i wyjątki od tej reguły. To jest kompletna minimalna podstawa, do tego bym dodał dalej domenę publiczną. Kilka jeszcze innych kwestii, które dopiero dał pełno obraz. Żeby Państwo nie myśleli, że badaliśmy jakiś właśnie dzikich Ci ludzie, co ciekawe, wyrażają pełne poczucie słuszności prawa w odniesieniu do twórców? Tylko w jakiś dziwny sposób konstruują no, sobie dwa światy prawa autorskiego. Jeden świat prawa chroniącego twórców, a drugi właśnie taki dziwny świat, w którym ich własne praktyki nie przystają, a te prawo nie przystają do ich praktyk. I mają poczucie kradzieży, którą czynią. Szczerze mówiąc, to poczucie często wydaje się nieuzasadnione w świetle prawa. Mają poczucie winy. I wydaje mi się, że zadanie przy takim samym, to próba pogodzenia tych dwóch światów, jest to oczywiście strażne trudne. Chciałem bardzo szybko wspomnieć o drugim badaniu, które też pokazuje ten paradoks. Jest to badanie, które nazywa się Tajni kulturalni. Jest to badanie tak jakby nowych pośredników w sieci. Na przykład człowieka, który tworzy pirackie archiwum klasyki polskiego kina, które podobno z biurami konkuruje z Biblioteką Narodową człowieka, który tworzy podpisy do filmu, ale też człowieka, który koloruje stare zdjęcia i wrzuca je do sieci, bo chce, żeby Polacy, e, polska młodzież na przykład widziała, że mundury polskich żołnierzy w okresie międzywojennym były kolorowe, biało i biało-czarne. I to są ludzie, o których badacze, Mirk i ze zespołem, mówią, że stają przed takim dylematem, że są to ludzie, których się zaprawa, nie dobrze można zamknąć w więzieniu i nagrodzić medalem. Są to piraci, którzy nie dość, że nie zarabiają, to mówią, że dają, a często jeszcze do interesu zapłacają. Więc pytanie, jakie jest z tego wyjście, moim zdaniem jest wyjście tylko naprzód. Potrzebujemy nowej kultury, bo można by oczywiście powiedzieć, niech się ci ludzie boją, skoro naruszają prawo, ale tak jak staram się pokazać, oni nawet boją się na zapas, niepotrzebnie żyją w stanie sprawy. I wydaje mi się też, że nie jest rozwiązaniem tylko naginać ludzi do obecnego prawa, mówić, że to z nimi jest kłopot, ten stan dzikości nie dotyczy tylko ludzi, dotyczy też instytucji. Ta nowa kultura, już dużo o niej było mówione. Były całe warsztaty dotyczące reformy, gdzie właściwie sobie naświetliliśmy. Ja bym powiedział, że to jest przejście od idei ochrony do idei zarządzania własnością, szukanie równowagi, zarówno między prawami różnych podmiotów, jak i między ideą własnością i na przykład i obręb. I to, co mi się wydaje ważne, to chciałem zasygnalizować że na Rymar od nas z Centrum Cyfrowego Współprzewodnicząca tych warsztatów mówiła to w małej sali, że wydaje nam się, że należy pracę tych warsztatów kontynuować, by pracować nad tym nowym modelem i chcielibyśmy w najbliższej przyszłości zaproponować zorganizowanie ponownie spotkania tych e, osób uczestniczących w warsztatach, jednak ludzi do rozmowy, jak to zrobić. Od lat e, prowadzimy projekt Creative Commons w Polsce, który wydaje nam się jest właśnie połączeniem takich progresywnych elementów, jest właśnie tym, co dzisiaj byśmy nazywali ruchem na rzecz legalnej kultury, chociaż w tego nie jestem pewny tak, w spółko, musimy sobie tą legalność podkreślić. Kultura to nie tylko jej legalność. już chciałem powiedzieć o edukacji, chciałem powiedzieć o kampaniach informacyjnych, które moim zdaniem są dezinformacyjne. I, i w świetle tych badań, które pokazałem, wydaje mi się, że są szkodliwe, bo tylko przyczyniają się do y, anomii, do panik moralnych, y, powodują zły, zły stan jako mentalny y, osób, a nie powodują zmiany. Bo to jest to, co mówiłem. W tym drugim świecie prawa autorskiego zachowania są odklejone od postrzeganych wartości. Yy, chcę pokazać przykład. Można znaleźć w książkach, zazwyczaj kopiowanie zabija książkę. Yy, wydawnictwo Herk prowadzi akcję prawa zobowiązuje nie wseruje. kserowanie szkodzi tobie i osobom w twoim otoczeniu. Jest jakichkolwiek zastrzeżeń czy doprecyzowań. Są tam sugestie, że apikarci, adwokacy mogą naruszać prawo i potencjał zawodowy, kserując sobie. Wydaje mi się, że są te działania kompletnie dezinformacyjne. Podobnie mam problem z akcjami, które na przykład legalna kultura, podsumowując, rozszczyci się, że wzrosło świadomość tego, że kopiowanie jest kradzieżą, to wydaje mi się nie ten droga. Jeśli dążymy do zmiany społecznej, chcemy, żeby ludzie autentycznie zatrudwali się legalnie i żeby prawo też było na nich legalne. Bawimy się z ideą w, w kampanii społecznej, która by w zamian mówiła takie rzeczy. jeśli boś przygotował lata, możesz scelować całą książkę zgodnie z radem, z artykułem, który gdzieś tutaj już. Kończąc już. E, moja mama powiedziała ostatnio, wiesz, e, ale żadna kultura nie jest nielegalna, już mam kłopot z tymi reklamami, które mówią, że kultura jest legalna. I e, wychodząc e, od tego. Rozpoczęliśmy proces, który też co ciekawe angażuje twórców, bo wydaje mi się, że twórców bardzo mało w tej dyskusji, także dzisiaj nie ma ich zbyt wielu. I razem z Cezarem Ciszewskim i projektem Miasto w Komie szykujemy serię małych filmów dokumentalnych pokazujących perspektywę twórców pod tym hasłem premiera tych filmów 12 grudnia u nas państwo miasta. A teraz chciałem zakończyć krótkim... Wysoki szansami, a wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie nie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie wreszcie Wiesz, w naszej, moje drodzy państwo, od czasu szkoły znaczyło kulturę znaczy a 45 To Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, być przedmiot. nie, było przedmiotu materialnego, nie, nie, można nie, używać, nad, używać, nie, tak? nie, można i używać nie, To nie, to jest jakiś pomysł zupełnie fantastyczny, którego, pe, masz, o było, by nie, nie, nie, którego nie, nie, nie, nie, co o chodzi.